Pierwszym tematem, którym będziemy się teraz zajmować, jest dziękczynienie. Wielu ludzi wyobraża sobie, że modlitwa jest tylko proszeniem Boga o jakieś rzeczy, przychodzeniem do Niego z listu zakupów. Jest to bardzo ograniczony, mijający się z prawdą sposób widzenia modlitwy. Modlitwa nie jest pojedynczym grającym instrumentem, ona jest całą orkiestrą. Jest w niej wiele różnych instrumentów. I zajmiemy się trzema spośród nich. Dziękczynieniem, chwałą i ściołą. Są to główne części modlitwy. Jeśli masz nawyk przychodzenia do Boga tylko z listą zakupów i nie potrafisz połączyć z tym zwłaszcza dziękczynienia i chwały, to obawiam się, że wielokrotnie powrócisz z takich zakupów bez rzeczy, które chciałeś otrzymać. Bóg ustanowił pewne zasady, zgodnie z którymi możemy zbliżyć się do Niego. Pozwólcie, że podkreślę to na samym początku. Nie ma przystępu do Boga, do Jego obecności, bez dziękcznienia i chwały. Bóg postawił ten warunek w sposób kategoryczny. Kilka lat temu rozmawiałem z chrześcijaninem o długim stawie. Jest w moim wieku i jest chrześcijaninem dłużej niż ja. Jego nazwisko jest dobrze znane w tym kraju i jest człowiekiem bardzo szanowanym. Ja jak mówiłem o tym, że nie można podejść blisko do Boga bez dziękczynienia i chwały. Powiedział do mnie, przez te wszystkie lata, odkąd jestem chrześcijaninem, nie słyszałem o tym. To zrewolucjonizowało jego życie modlitewne. Dlatego to, o czym teraz mówimy, jest rzeczą ogromnie ważną, jeśli chcemy mieć udane i owocne życie modlitewne. Pozwólcie, że powiem teraz, na czym polega różnica pomiędzy tymi trzema rzeczami. Dziękczynieniem, chwałą i czcią. Każda z nich jest sposobem na zbliżenie się do Boga i nawiązanie kontaktu z Nim. Ale poprzez każdy z tych sposobów my kontakt z Bogiem pod innym względem. Jest to bardzo uproszczony podział i można w nim znaleźć wyjątki, ale w praktyce to jest użyteczny, więc skorzystajmy z niego. Przez dziękczynienie uznajemy Bożą dobroć, przez chwałę uznajemy Bożą wielkość, a przez oddawanie czci uznajemy Bożą świętość. Tak więc w dziękczynieniu odnosimy się do Bożej dobroci, oddając chwałę, odnosimy się do Bożej wielkości, oddając cześć, która jest najwyższym sposobem aktywności ludzkiej duszy, odnosimy się do Bożej świętości. Pozwólcie, że pozostałą część wykładu, poświęcimy dziękczynieniu. Chciałbym przeczytać list do Hebrajczyków, rozdział 12, werset 28. Są tam interesujące rzeczy. Ja przeczytam z nowej wersji Biblii Króla Jakuba, która jest bardziej uproszczona niż wersja pierwotna, ale jest trochę bardziej współczesna. Jeśli ktoś z Was ma Biblię New International Version, to zauważycie dość znaczną różnicę między tymi wersetami. Pozwólcie, że najpierw ja przeczytam, a potem wytłumaczę pewne fakty, które chciałbym ustalić. Przeto okażmy się wdzięcznymi, my, którzy otrzymujemy królestwo niezruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak, jak to miło, na Bożym szacunkiem i bojaźnią. Tam, gdzie Biblia króla Jakuba mówi w łaskę, New International Version mówi okażmy się wdzięcznymi. Chcę Wam pokazać, dlaczego oba tłumaczenia są poprawne. W języku greckim słowo haris znaczy mieć łaskę. Znaczy ono także dziękuję. Nie wiem czy ktoś z was i w jakimś stopniu zna współcześnie język grecki, ale słowem powszechnie używanym jako dziękuję jest acharisto, które jest bezpośrednio związane z słowem haris łaska tym na co chcę Wam zwrócić uwagę jest fakt, że istnieje bezpośredni związek pomiędzy łaską i wdzięcznością. Osoba niewdzięczna jest osobą znajdującą się poza zasięgiem łaski Bożej. Nie można być niewdzięcznym i jednocześnie znajdować się pod łaską Bożą. Są trzy współczesne języki, w których ta zależność jest widoczna. We francuskim znaczy dzięki Bogu. Jest to takie same słowo jak łaska w angielskim, tak samo się je pisze. W języku włoskim słowo gracja, dziękuję jest bezpośrednio powiązane ze słowem grace, łaska. W hiszpańskim gracja. Widzicie, że te trzy romańskie języki oparte na łacinie wszystkie zachowały bezpośredni związek pomiędzy łaską i wdzięcznością. Chcę and and to, to podkreślić, bo jest to dla nas niezwykle ważne. Jeśli nie jesteśmy wdzięczni, to znajdujemy się poza Bożą łaską. Nie możecie być pod łaską Bożą i jednocześnie być niewdzięczni. Nie możemy oddzielić wdzięczności od łaski Bożej. Dlatego jeśli mówimy bądźmy wdzięczni lub miejmy mi łaskę, to w istocie mówimy to samo. Nie można mieć łaski i nie być wdzięcznym. Chciałbym, abyście powtórzyli to razem ze mną. Chcę położyć na to nacisk. Pozwólcie, że ja to powiem, a następnie wy powtórzycie to za mną. Nie możemy mieć łaski bez wdzięczności. Nie możemy mieć łaski bez wdzięczności. Chwała Bogu. Spójrzmy teraz na kilka stwierdzeń dotyczących wdzięczności. Głównie z listów Pawła. Właściwie z czterech różnych listów. Zacznijmy od listu do Kolosan, rozdział trzeci, wersety od 15 do 17. A w sercach waszych nie rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. To nie jest sugestia. To rozkaz. Bądźcie wdzięczni. Następnie mówi, Słowo Chrystusowe, niech mieszka was o śpicie. we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie się drugich drugi przez psalmy, hymny, pieśni duchowe i zwróćcie uwagę na to słowo, śpiewając Bogu w sercach waszych i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Tak więc nie wolno nam robić niczego bez dziękowania Bogu. Wszystkie rzeczy, które robimy, musimy robić w dwojaki sposób, w imieniu Pana Jezusa i dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Te dwa stwierdzenia ustanawiają wspaniałą granicę. Młodzi ludzie czasami przychodzą do mnie i pytają, czy mogą robić to lub tamto chodzić w pewne miejsca, brać udział w pewnych rozrywkach lub przedstawieniach, im, jeśli możecie tam iść i robić to w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu, to jest to w porządku. Ale jeśli nie możecie tego robić w ten sposób, to nie jest to w porządku. Te dwie zasady ograniczają naszą swobodę robienia pewnych rzeczy. Wszystko cokolwiek robimy, w słowie lub w uczynkach, róbmy w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu. Tak więc dziękowanie nie jest czymś, co możemy robić lub nie. Ono jest niezbędne. Następnie wyjście do Efezjan w rozdziale 5 wersetach 18 i dalszych. Paweł mówi o tym, co to znaczy być stale pełnym ducha świętego. O to co mówi. I nie upijajcie się winem, który powoduje rozwiązanie, ale bądźcie pełni ducha. Jest rzeczą godną uwagi, jak bardzo Kościół skupił się na negatywnej części tego wersetu, a pominął pozytywny. Chodzi mi o to, że wszyscy wiedzą, że nie powinni upijać się winem, ale jak wielu wie, że powinni być pełni ducha? Jak jest rezultat bycia pełnym ducha? Następny werset mówi, rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny pieśni duchowe, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. A czym to ma być przepełnione? dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Widzimy, że jeśli jesteśmy pełni Ducha Świętego, to stale Bogu dziękujemy. To, ile czasu poświęcamy na dziękowanie Bogu, jest w pewnym sensie miarą wypełnienia nas przez Ducha Świętego. Jeśli ustajesz w dziękowaniu Bogu, to jednocześnie zaczynasz przeciekać. Jest to pewną wskazówką. Przeczytajmy teraz pierwszy list do Thessaloniczan, rozdział piąty, wersety od 16 do 18. Są to jedne z najkrótszych wersetów w nowym Testamencie, ale mówią nam strasznie dużo. Zawsze się radujcie. Łatwo powiedzieć, prawda? Potrzeba wiele łaski, aby to robić. Bez przestanku się modlicie. Nigdy nie dochódź do końca modlitwy. Inaczej mówiąc, nie musisz się modlić cały czas, ale nigdy nie mów, skończyłem się modlić. Powiedział to chyba Smith Wigglesworth, że nigdy nie modlił się dłużej niż pół godziny na raz, ale też nigdy nie szedł nawet pół godziny bez modlitwy. To jest to dobra ilustracja tego, co to znaczy modlić się bez przestanku. Przejdźmy teraz do trzeciego z tych treściwych wymagań. Za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Jaka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie? Abyśmy dziękowali za wszystko. Dlatego jeśli nie dziękujesz, to mijasz się z wolą Bożą. Rozumiecie to? Miałem do czynienia z wieloma chrześcijańskimi pracownikami, którzy byli na właściwym miejscu i wykonywali dobrą pracę, ale rozmijali się z Bożą wolą. Nie zamieniło tu ani miejsce, w którym się znajdowali, ani praca, którą wykonywali. Ale stało się tak dlatego, że zaprzestali stałego dzięcznienia. Dlatego pamiętajcie, w chwili, kiedy przestajesz być wdzięczny, zaczynasz się rozmijać z wolą Bożą. Niekoniecznie z powodu tego, co robisz, ale dlatego, że nie reagujesz właściwie na to, czego Bóg wymaga. Teraz otwórzmy list do Filipian, rozdział 4, werset 6. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkich modlitwych i błaganiach z dziękczynieniem powieście prośb do wasze Bogu. Nigdy nie przynoście próśb do Boga bez dziękczynienia. Wiele lat temu ogromne wrażenie zrobiły na mnie dzienniki Johna Wesleya. Zawsze będę pamiętał jego komentarz do tego wersetu. Jest tam powiedziane we wszystkim przez modlitwę i błagania. Jesteś podkreślił tu słowa, we wszystkim przez modlitwę i dodał. Jestem przekonany, że Bóg robi wszystko przez modlitwę i niczego bez niej. Naprawdę wierzę, że jest to podstawowa prawda. Paweł mówi tutaj, nie proś Boga o nic bez dziękczynienia. Jakąkolwiek masz prośbę do Boga, przynosi z dziękczynienie. Zastanowimy się teraz nad pytaniem, w jaki sposób możemy się zbliżyć do Boga. Najlepszym fragmentem Biblii, odpowiadającym na to pytanie, jest psalm setny, piękny, znany psalm. Jest w nim mowa o przychodzeniu do domu Bożego i zbliżaniu się do Boga. W wersecie czwartym jest powiedziane, Wejdźcie w bramę Jego z dziękczynieniem, przedsiądźcie Jego w pieśni uchwały, wysławiajcie Go, Bądźcie mu wdzięczni i błogosławcie i Jezusa. Zauważcie, że mamy tu opisane dwa etapy przystępowania do Boga. Pierwszy etap to wejście w bramy. Drugi wejście w przedsionki. Przez bramy wchodzimy do przedsionku, a przedsionki umożliwiają dostęp do mieszkania Boga. Możemy się tam jednak dostać tylko w specjalnie przez Boga nakazany sposób. Bramy z dziękczynieniem, a w przedsionki z chwałą. Pierwszym krokiem, jaki musimy zrobić, aby przystąpić do Boga, jest dziękczynienie. Drugim krokiem, o którym będziemy mówić w drugiej części, jest chwała. Jestem całkowicie przekonany, że nikt nie może przystąpić blisko do Boga, dopóki nie zrobi tego we właściwy sposób. Przez dziękczynienie i chwałę. Być może niektórzy z Was modlą się, ale czujecie, że jesteście daleko od Boga. Całkiem możliwe, że przyczyną tego jest to, że nie przychodzicie do Boga w zakazany przez Niego sposób. Możemy stać z dala od przedsionków i krzyczeć do Boga. On nas usłyszy, będzie się nad nami litował, ale nie będziemy mieć do Niego przystępu tak długo, jak długo nie przyjdziemy z czynieniem i chwałą. Bóg ustanowił taką zasadę i jej nie zmieni. Możecie jednak powiedzieć, oczywiście wy tak nie powiecie, ale inni mogą to zrobić. No cóż, ja naprawdę nie mam za co Bogu dziękować. Dlaczego powinienem mu dziękować? Sprawy układają mi się źle, w życiu mam ciągle jakieś kłopoty. Dlaczego powinienem dziękować Bogu? Psalmista daje nam na to pytanie trzy odpowiedzi w wersecie piątym. Wysławiajcie Go, błogosławcie w imieniu Jego. Dlaczego? Albowiem dobry jest Pan. Na wieki trwa łaska Jego, a wierność, prawda Jego z pokolenia w pokolenie. Te trzy rzeczy zawsze są prawdą. Nie ma znaczenia, jak się czujesz, nieważne, w jakich znajdujesz się okolicznościach. Te trzy rzeczy nigdy się nie zmieniają. Bóg jest zawsze dobry. Jego miłosierdzie jest wieczne. Jego prawda trwa z pokolenia w pokolenie. Nie skupia się na swoich uczuciach. Nie skupia się na sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Ale skoncentruj się na wiecznych i niezmiennych aspektach Bożej natury i jego stosunku do nas. A wtedy będziesz Mu dziękował nieustannie. Wszyscy mamy bardzo wiele powodów, aby dziękować Bogu. To wstyd, jeśli tego nie robimy. Nie będziemy otwierać tego fragmentu, ale w XVII rozdziale Ewangelii Łukasza jest zanotowana historia dziesięciu trendowaci, którzy spotkali Jezusa. Wiecie o tym, że jako trendowaci byli oni nieczyści i dlatego nie mogli się zbliżać do nikogo. Musieli stale krzyczeć, nieczysty, nieczysty, ostrzegając wszystkich w ten sposób przed swoją bardzo zaraźliwą chorobą. Ale jest napisane, że ci trędowaci podnieśli swój głos z daleka i krzyczeli do Jezusa. Jezusie, Mistrzu, miłuj się nad nami. Jezus odpowiedział im w bardzo prosty sposób. Idźcie, ukaźcie się kapłanom. Osoba, która została uzdrowiona czy oczyszczona z trądu, musiała pokazać się kapłanami, żeby otrzymać zaświadczenie, że już nie zaraża. Dlatego, kiedy Jezus powiedział, aby pokazali się kapłanom, to tak, jakby do nich powiedział, zanim dojdziecie do kapłanów, zostaniecie uzdrowieni i będziecie mogli otrzymać zaświadczenia o swojej czystości”. Na tym polega wiara. Czasami bywamy uzdrowieni w drodze. Jeśli tylko stoimy i mówimy, że nic się nie dzieje, to nigdy nic się nie stanie. Wszyscy ci mężczyźni zostali uzdrowieni, ale tylko jeden, samarytanie, nie Żyd zawrócił, aby podziękować Jezusowi. Padł na twarz przed Jezusem i podziękował. Jezus zapytał go, gdzie jest reszta oczyszczonych? Gdzie jest pozostałych dziewięciu? Dlaczego tylko ten cudzoziemiec zwrócił, aby mi podziękować? Następnie powiedział do tego człowieka, Stań i idź, wiara Twoja Cię zbawiła. Tak jest w greckim oryginale. Idź w pokoju. Język jest bardzo ważny, bo przekłady nie zawsze jasno oddają to, co zostało powiedziane. Wszyscy oni, dziesięciu ludzi, zostało oczyszczonych, ale tylko jeden, ten, który wrócił, aby podziękować, został zbawiony. Każdy z nich otrzymał fizyczne uzdrowienie, ale tylko ten, który wrócił i podziękował, otrzymał wieczne duchowe zdrowienie. On był jedynym, który podszedł blisko do Jezusa. Widzicie to? Bez dziękczynienia nie mamy przystępu do Boga. Inną ważną cechą dziękczynienia jest fakt, że stanowi ono klucz, który otwiera drzwi do ponadnaturalnej, cudownej mocy Bożej. Da wam tego tylko jeden bardzo znamienny przykład. Mam na myśli nakarmienie pięciu tysięcy ludzi, opisane w szóstym rozdziale Ewangelii Jana. Pamiętacie, że Jezus miał przed sobą pięciu tysięcy głodnych ludzi, a wszystko, czym dysponował, to pięć małych chlebów i dwie ryby, obiad należący do małego chłopca. Jednak powiedział, "Każcie usiąść ludziom, nakarmimy ich. A oto to się zdarzyło. Ewangelia Jana, rozdział 6, wersety 11 i 12. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy Rozdał uczniom, a uczniowie siedzący podobnie i zrykli tyle, ile chcieli. A kiedy się nasycili, wszyscy mieli dość i jeszcze zostało, rzekł do uczniów swoich, pozbierajcie pozostałe okruchy, aby nic nie przepadło. Zwróćcie uwagę, że on się nie modli. Nie prosił Boga, żeby coś zrobił. Wszystko, co zrobił, to podziękował Bogu za to, co miał w swoich rękach. Jak widać, Jan musiał być tym bardzo poruszony, bo w wersecie 23, opisując coś, co miało miejsce później, a w co nie będziemy się teraz zagłębiać, powiedział, Tymczasem nadeszły inne łódki od Tyberiady, w pobliżu tego miejsca, gdzie jedli chleb, nad którym Pan wypowiedział dziękczynienie. Na Janie zrobiło wrażenie to, że doszło do cudu nie w wyniku długiej modlitwy, ale po prostu przez podziękowanie. Ja naprawdę wierzę, że często brakuje nam Bożej mocy po prostu dlatego, że nie uwalniamy jej poprzez dziękczynienie. Nieco dalej w 11 rozdziale Ewangelii Jana znajdziecie Jezusa stojącego przed grobem Łazarza, który został pochowany przed czterema dniami. Jezus nie modlił się długo Po prostu powiedział Ojcze, dziękuję Ci, że zawsze mnie słyszysz To wszystko Następnie przemówił do Łazarza i ten wyszedł Ja naprawdę wierzę, że jeśli nie pielęgnujemy nawyku dziękowania Bogu Tak jak jest to tutaj opisane Tracimy coś spod naturalnej mocy Bożej. Mówiąc ogólnie, nie uważam, aby długie modlitwy uwalniały moc Bożą. Większość pełnych mocy modlitw w Biblii jest bardzo krótkich. Przychodzi mi na myśl modlitwa Mojżesza o Miriam, kiedy została dotknięta trądem z powodu krytykowania swojego brata. Wszystko, co powiedział to, Panie, uzdrów ją. Myślę, że jeśli do naszych próśb dodamy więcej dziękczynienia, to nasze próśby będą krótsze, ale bardziej efektywne. Musimy teraz spojrzeć na drugą, ciemną stronę tej prawdy, na to, co jest przeciwieństwem dziękczynienia. Na to, co Biblia o tym mówi, a ma na ten temat dużo do powiedzenia, niewdzięczność. Chcę zwrócić Waszą uwagę na fragment, który jest szczególnie dla mnie ważny. W pierwszym rozdziale listu do Rzymian Paweł w mistrzowski sposób opisuje historię upadku ludzkości od czasu, kiedy znali Boga do okresu popełniania najbardziej przerażających niegodziwości i grzechu. Pierwszy rozdział listu do Rzymian kończy się jednym z najokropniejszych zawartych w Biblii opisów ludzkiej degradacji, nędzy i niegodziwości. Moglibyśmy się zapytać, jak to możliwe, że ludzkość w to popadła? Odpowiedź na to pytanie zawarte jest w liście do Rzymian, rozdziale pierwszym w wersecie 21. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia. To są dwa pierwsze schody w dół, które doprowadziły ludzkość do sytuacji opisanej na końcu rozdziału. Jakie one są? Oba są negatywne. Nie uwielbili Go jako Boga i nie dziękowali. Chcę Wam powiedzieć, że za każdym razem, kiedy przestajemy dziękować, wkraczamy na ścieżkę śliską i prowadzącą w dół. Jest to bardzo niebezpieczne. Nawet nie próbujcie zacząć nią iść, bo trudno z niej zawrócić i jeszcze trudniej odbyć drogę powrotną. W drugim liście do Tymoteusza, rozdziale trzecim, mamy kolejną zatrważającą listę. Bardzo interesujące jest porównanie pierwszego rozdziału z listu do Rzymian z trzecim rozdziałem z drugiego listu do Tymoteusza. Pierwszy rozdział listu do Rzymian nazwałbym opracowaniem logicznym zagadnienia. Trzeci rozdział drugiego listu do Tymoteusza jest pokazaniem od strony historycznej, jak doszło do tego i jak będzie wyglądać ludzkość w ostatnich dniach, przy końcu wieku. Zacznijmy od drugiego listu do Tymoteusza, rozdział trzeci, wersety pierwszy i 2 a to wie, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Co przyniosły te trudne czasy? Upadek ludzkiego charakteru. Ludzie bowiem będą samolubni, to jest korzeniem wszystkich problemów, chciwi, skąpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, Jakie jest następne słowo? Bezbożni. Widzicie, w którym miejscu na tej liście znajduje się niewdzięczność? Zaraz obok bezbożności. Muszę powiedzieć, że jeśli nie dziękujemy, to stajemy się bezbożni. Nie można być pobożnym i jednocześnie niewdzięcznym. Jeśli jesteśmy wdzięczni, bardzo pomaga nam to być pobożnymi. Co jest przeciwieństwem wdzięczności? Jaki rodzaj zachowania? Można dać wiele różnych odpowiedzi, ale myślę, że według Biblii jest to szemranie lub, mówiąc bardziej nowoczesnym językiem, narzekanie. Myślę, że w tym, co mówimy, tak naprawdę zawsze jest coś pozytywnego lub negatywnego. Jest bardzo mało całkowicie neutralnych słów. Dlatego jeśli nie dziękujemy, to na pewno skończymy szemrząc i narzekając. W żadnym razie nie chcę, żebyście na kogoś wskazywali, ale jak wielu z Was żyje z osobami, które narzekają? Jedna osoba podniosła rękę, po prostu nie mogła jej utrzymać na dole. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że jest to pożałowania godne. Nie bądźcie takimi ludźmi. Zobaczmy, co mówi Paweł w pierwszym liście do Koryntia, w rozdziale 10, wersetzie 10. Ostrzega chrześcijan przed popełnianiem tych samych błędów, które popełnił Izrael po wyprowadzeniu z Egiptu. Zacznijmy od wersetu siódmego. Nie bądźcie też boguchwalcami, jak niektórzy z nich. Werset ósmy. Nie oddawajcie się przed Werset dziewiąty. Nie kłóżmy pana. W Werset następnym wersetie dziesiątym mówi: Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali, i poginęli z ręki niszczyciela. Takich przykładów jest wiele. W 4 Księdze Mojżeszowej, rozdziale 21, opisana jest sytuacja, kiedy Izrael stał się zniechęcony i zniecierpliwiony z powodu męczącej podróży. Zaczęli szemrać przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi. Bóg zesłał na niech jadowite węże, które zaczęły kąsać ludzi i ci zaczęli umierać. Dlatego poza innymi powodami nie warto szemrać, bo to sprowadza na nas węże. Niekoniecznie wężę w sensie fizycznym, ale jeśli szemrzemy i jesteśmy niewdzięczni, wystawiamy się na działanie różnych innych trucizn. Tak więc faktycznie stajemy wobec dwóch wykluczających się wzajemnie możliwości. Możemy być wdzięczni lub możemy szemrać. Zdecyduj się, wzmocnij swoją wolę. Będę wdzięczny. Znajdę biblijne podstawy wdzięczności, znajdę biblijne powody, żeby być wdzięcznym i będę stale ćwiczył się w dziękowaniu Bogu.